To co? Będziemy rozważać dzisiaj trzeci rozdział Księgi Zachariasza. Jak macie to otwórzcie. Potem okazał mi złego, najwyższego kapłana, który stał przed Aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby mu się sprzeciwiać.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 Słuchaj więc teraz Jozue, najwyższy kapłanie, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Są oni bowiem jakby ludźmi niezwykłymi, gdyż oto przywiodę swojego sługę Latorośu. Oto bowiem ten kamień, który kładę przed Jozuem, na tym jednym kamieniu będzie siedmiero oczu. Oto wykonam na nim ryt, mówi Pan Zastępów, i zgładzę mi prawość tej ziemi w jednym dniu. W tym dniu mówi Pan zastępów, każdy wezwie swego bliźniego pod winnością i pod drzewem figowym. Czyli hmm. jest transmisja. Jest. Możesz napisać. Tak jest. Będziemy tutaj patrzyli do różnych tłumaczeń, ponieważ tutaj widać różnice zasadnicze w tłumaczeniach i myślę, że warto tutaj jest porównać niektóre z tych fragmentów ze sobą. Tak, poczekaj. Nasze działa? Strona stara? Tak, wszystko, wszystko działa. działa. Wszystko już jest ok. Tak, okay. ja, już dawno. Ja. Także można śmiało tam się podłączyć. Przypomnijmy króciutko to, co do tej pory miało miejsce w tej księdze, żeby tutaj mieć jakiś kontekst tego, gdzie już byliśmy. Także Zachariasz ma te różne wizje, pamiętacie, jest to okres po powrocie z niewoli babilońskiej, okres odbudowy świątyni drugiej, czyli około 520 roku, powrócili tam około 539, a więc już są w ziemi jakieś 18 lat budowa świątyni została zatrzymana po krótkim czasie na 16 lat i teraz właśnie Bóg powołał Ageusza, Zachariasza, żeby wzywali lud do odbudowy świątyni. I Zachariasz ma 8 wizji, w których ogląda różne ciekawe rzeczy. W pierwszym rozdziale widzieliśmy go, jak miał pierwszą wizję takich jeźdźców konnych, później cztery rogi i czterech niszczycieli tych rogów. Następnie wizja człowieka z takim sznurem mierniczym, który miał zmierzyć Jerozolimę. I teraz mamy właśnie tą kolejną wizję Jozłego, który jest arcykapłanem i który tutaj stoi przed Bogiem. Tutaj musimy bardzo powolutku przyglądać się tym różnym rzeczom, które tu się dzieją, ponieważ one są bardzo znaczące. Każda tutaj, każdy z tych elementów. Witaj Jagódka, więc nie jest taki wykładać, tam się jakieś Więc <grymna> Widzimy tutaj, że anioł, który tam prowadzi Zachariasza w tych różnych wizjach, tutaj właśnie ukazuje mu Jozuego, najwyższego kapłana. I po kolei przyjrzyjmy się no, tutaj tej postaci i też temu, co tu się dzieje. Więc Jozue, jak wiecie, jest dosyć popularnym imieniem w Biblii. Co to imię znaczy w ogóle? Czyli co to znaczy? Bóg zbawia. Jachwę zbawia. Tak jest. Czyli Jachwe jest zbawieniem, Jachwe zbawia. Jachwa jest zbawieniem. Tutaj mamy zestawienie po prostu dwóch terminów. Więc Jozue, tutaj oczywiście nie chodzi o tego Jozuego, który wyprowadził z Egiptu, ten był tysiąc lat wcześniej, ten najbardziej znany Jozue. Tutaj mamy Jozuego arcykapłana, a więc widzimy, że z niewoli babilońskiej powrócili również kapłani, nie tak jak niektórzy mówią, że tylko Judejczycy, dziesięć plemion zagubionych widzimy tutaj w Biblii różne osoby z różnych plemion, które powracają, więc tutaj mamy z plemiona Arona Jozuego jest arcykapłanem, ci mogli tylko być arcykapłanami z potomkowia Arona i ten Jozue arcykapłan stoi przed aniołem Jah, a więc mamy arcykapłana, który stoi przed Aniołem Jachwę i szatana stojącego po jego prawicy. Czyli najpierw mamy Jozuego, który stoi przed Aniołem Pana. To wyrażenie stać przed Panem, stać przed Jachwę, jak wiecie, często występowało w kontekście służby, bo sprawowania jakiejś służby. Prorocy mówili o sobie że oni stoją przed obliczem Jahwe, Często tak o sobie mówią. I też znajdziemy inne referencje w Biblii, postaci kapłanów, którzy właśnie stoją przed obliczem Boga właśnie w takiej w służbie Bogu. Więc na przykład tutaj mam w piątej Księdze Mojżeszowej 10.8 czytamy w tym czasie Jahwe oddzielił pokolenie Lewiego donoszenia Arki Przymierza Pana, przecinek, dostawania przed Panem, dostawania przed Jachem, by mu służyć i błogosławić w jego imię aż do dziś. Podobnie w 18 rozdziale i 5 wierszu piątej Mojżeszowej jego bowiem wybrał Jachwę Twój Bóg ze wszystkich Twoich pokoleń, aby stawał i służył w imię Jachwę, On i Jego synowie po wszystkie dni. I jeszcze mówię, moglibyśmy więcej tych referencji podać, ale to chyba nie jest potrzebne. Więc oczywiście tutaj to, że on stał, mogło oznaczać po prostu, że stał. Tak? To, to, jakby, to jest oczywiste znaczenie, ale mogło to też być właśnie symbolem, jako że jest arcykapłanem to może to być symbolem jego służby Bogu. To jego stawanie, czy stanie przed... I tutaj mamy przed aniołem Jachwę, tak? Czyli nie przed Jachwem, ale przed aniołem Jachwę. Czyli czy był to po prostu jakiś rzeczywiście niebiański posłaniec, czy był to Jezus Chrystus, ponieważ często jak widzimy ten anioł Jachwę w Starym Testamencie, funkcjonuje jak sam Jachwe Mówi tak jak Jachwe i ludzie rozpoznają w nim Jachwę. To znaczy możliwe, że on zastosowano właśnie w anioł, właśnie o imieniu Jachwe, że po prostu anioł Jachwę. Więc jest nie, to nie niejednoznaczne. Tak jedno, no nie zawsze, nie? Ale tak, nie mamy przed, pewności. Przed, przed, przed, jak można, właśnie przed tym krzaku, właśnie, który płonił, nie? no to potem dalej jest też napisane właśnie, że Bóg właśnie już do niego. A wcześniej właśnie napisano, właśnie że anioł, Jahwe, mm -hmm. Tak. Z Abrahamem podobna sytuacja. Przychodzi do niego, tak. przychodzą do niego aniołowie, ale później jeden z nich zostaje, dwa tak. Tak. idą do miasta, no ja, tak, tak a tak, z tym no. jednym on rozmawia i zwraca się do niego Jachwę. Jachwę. I Jachwę do niego przemawia. Więc mamy kilka takich charakterystycznych tak. tych objawień tego anioła, który wydaje się jest Reprezentantem samego Boga, a w Nowym Testamencie widzimy to odniesienie do anioła Jachwy jako do Jezusa Chrystusa. Że to on był tym, który w starym przymierzu rozmawiał z ludźmi, spotykał się z nimi, przemawiał do nich, towarzyszył Bożemu Ludowi. Więc tutaj niewykluczone, że właśnie ten arcykapłan stoi przed Chrystusem. Tylko bo powiedziałeś, że to może e, oznaczać, że po prostu stoi, widzi, że stojącego go, a może, że pełni swoją służbę. Tak. Tylko wtedy pytanie, y, jak to rozumieć, gdy dalej czytamy, i szatana stojącego po jego prawicy, aby mu się sprzeciwiać, mhm. y, to bardziej chyba wydaje się, że jednak on widzi tego stojącego i tego. Mhm. Mhm. Oczywiście, to może tylko to oznaczać, natomiast musimy rozumieć, że tu mamy pewną całościową wizję. I teraz jak będziemy śledzić dalej, to zobaczymy, że ta wizja nie dotyczy samego Jozłego, chociaż o. on jest jej w jej centrum. Mm -hmm. Ale ta wizja jest jakimś obrazem Jozłego, który reprezentuje swój lud, po pierwsze, a po drugie Jozłego, który jest znakiem, jest proroczą zapowiedzią, czegoś, co ma przyjść. W ostatniej części to widzimy. Tam jest takie wyrażenie, które oznacza yy, znak. Coś, co zapowiada, coś, co nadchodzi. Więc tutaj mamy kilka takich elementów, które oczywiście nie możemy tego naciągać na siłę, więc musimy wziąć pod uwagę tutaj różne możliwości. Natomiast yy, po kolei może śledźmy. Tak, weźmy to na razie tylko to pod uwagę, że może tylko stoi, może i reprezentuje posługę przed Panem. Jednocześnie widzimy szatana stojącego. I teraz pytanie, czy szatan może stawać w miejscu, w którym Boży Lud staje przed samym Bogiem? Czy szatan ma dostęp do samego Boga? Czy szatan ma dostęp do ludzi służących Bogu. Więc tutaj pojawia się pytanie, tak? jak, je, jak, jak w ogóle tutaj ten, ten, skąd ten szatan tutaj się zrobił? No. No, no, Więc mamy Hioba, który... Hiop, co prawda, jest na ziemi, a szatan jest u Boga i u niebiosa gdzieś tam. Na... Ma dostęp do Boga i, i rozmawia z Bogiem. Nie? Czyli mamy ten nowe... obrę. Mamy jeszcze gdzieś w Biblii jakieś obrazy szatana przed samym Bogiem? Podczas Więc mamy na ziemi, tak? kiedy Jezus był w ciele przychodzącego do niego, kuszącego go, w Księdze Objawienia. Nie wiem, czy pamiętacie jakiś fragment, który mówi coś o obecności szatana przed Bogiem. Pamiętacie? Jest powiedziane, że oto oskarżyciel, oskarżyciel braci z... Z... został zrzucony. Który co robił? Oskarżał braci dzień i noc przed obliczem Boga. Więc mamy tutaj w Księdze Objawienia taki wyraźny obraz szatana, który dzień i noc oskarża braci przed obliczem Boga. Nie wydaje mi się to dziwne? Bóg przecież wszystko wie. Czy Bóg potrzebuje takiego szatana, żeby on oskarżał wierzących braci przed Dziwne. Dla mnie jest to dziwne, że coś takiego ma miejsce, ale ewidentnie możemy nie wiedzieć dlaczego w całej pełni Natomiast widzimy, że szatan w, tym, w tamtym na pewno czasie, nie wiemy czy dzisiaj nadal, ponieważ te różne fragmenty mówią o jego zrzuceniu i nie wiemy dokładnie kiedy to zrzucenie miało, czy będzie miało miejsce. Pan Jezus mówi, że widział jak błyskawica spadła. Natomiast pytanie, co Jezus miał na myśli, czy mówił o tym, że już nie ma tam dostępu, że już w ogóle został na zawsze zrzucony, czy mówił o jakimś utracie Jego pozycji, w którym momencie to się stało. Pan Jezus nie podaje żadnych szczegółów, po prostu mhm. mówi tylko, że widział to, ale to mówi to w kontekście wypędzania demonów, nie mówi tego w kontekście swojego odkupieńczego dzieła, więc to nie jest takie proste. Tutaj oczywiście niektórzy dogmatycznie coś tam twierdzą, ale to są moim zdaniem domysły, to nie są mocne fundamenty, bo z drugiej strony widzimy go w Księdze Objawienia nadal w, w działaniu, które wydaje się nadal ma jakieś, jakieś powiązanie właśnie z tym dostępem do Boga. Cokolwiek to znaczy, no tutaj ewidentnie w tym miejscu on ma wizję, tak? Pamiętajmy, że też to jest wizja, tak? Więc to nie to, że on widzi rzeczywistość, on ma po prostu pewną wizję, ma pewne zrozumienie pewnych duchowych rzeczy, które, które, które, które mają miejsce. I tutaj jest też ciekawe, jakbyście zobaczyli do hebrajskiego, to to słowo różnie tłumaczone, sprzeciwiać, oskarżać, macie szatana stojącego po prawicy, aby... Jak tam? Oskarżać aby go oskarżać, aby mu się sprzeciwiać, aby z nim walczyć. Różnie to jest tłumaczone. Tak naprawdę te dwa słowa to mamy rzeczownik, szatan i mamy czasownik, bardzo podobny w języku hebrajskim. Tak jest. Czyli mamy jedno słowo... Korzeń jest dokładnie ten sam. To jest to samo źródło słowne. Czyli mamy szatana szataniącego. Gdyby to tak chcieć oddać blisko. Ale chodzi o to, mamy przeciwnika sprzeciwiającego się. Albo mamy oskarżyciela oskarżającego. Więc I tutaj jest użyty przed słowem szatan taki rodzajnik określony, który raczej nie oznacza jakiegokolwiek przeciwnika, tylko właśnie to jest ten, ten przeciwnik. Ten. Czyli raczej chodzi o tą duchową istotę tak szatańską który wykonuje tą swoją szatańską robotę. Bo tak powiedziały, że pamiętajmy o tym, że to jest tylko wizja. Mm -hmm. I tak sobie myślę, że jeśli przyjmujemy to, że to jest wizja, to myślę, że jakby bezpieczniej jest przyjąć chociażby to, ten opis, że on rzeczywiście widzi, a to jak my to później interpretujemy co z tego wynika w szerszym rozumieniu, to już jest jakby inna kwestia, bo jak, że tak powiem, po, yy, dodamy, nie wiem, pomnożymy tutaj te, te, że mamy, z jednej strony mamy wizję, a w tej wizji jeszcze mamy yy, pewien, pewien obraz, który yy, już od razu się wyłania, a tutaj jakby go nie widzę. No. Tak, oczywiście, tak. Jak najbardziej. Tutaj rozumiemy, że jest to wizja i próbujemy zrozumieć tą wizję, szukając jakichś biblijnych odniesień. Dlatego nie dopisujemy tych wszystkich rzeczy do tej wizji, bo wtedy rzeczywiście to byłoby nadużycie. Natomiast jakby staramy się zrozumieć, co się może kryć za tą wizją. Tak? Czyli. Mamy człowieka, który ma jakiś dostęp do mhm. anioła Jachę, mhm. bardzo możliwe, że samego Jachwę, że ta służba, którą sprawuje, jest służbą przed Bogiem, jego tutaj aniołem. Natomiast jednocześnie w pośród tego jest szatan, który sprzeciwia się, czy właśnie oskarża. Mhm. I teraz y Józue nie jest chyba tego świadomy. Tutaj jakby nie jest to znowu powiedziane, po prostu nie ma jakiejś reakcji Jozuego. Natomiast ten y, Jachwę się odzywa, zobaczcie, w drugim wierszu, który mówi do szatana niech cię Jachwę zgromi. Czy to nie jest ciekawe tak? To jest zastanawiające na pierwszy rzut oka, że tak powiem, ale być może to jest tak, taki albo skrót myślowy bo tu mamy anioła. A, tak, tak? Mamy anioła Jachwę. I teraz pytanie, kto mówi? Ale Jachwę powiedział do szatana. No tak, tak jest to napisane. Ale Nie, No tak można... jest. Teraz pytanie, czy to ten anioł jest nazywany w tym momencie już Jachwę, który wcześniej był nazywany aniołem Jachwę. Jeśli tak, no to wtedy tym bardziej jakby możemy tu widzieć osobę Pana Jezusa. Mówcie bracia na głos. Nie, bo o to się słysza, jak powiedziałaś tutaj, że i powiedziałeś, że to był anioł Jachwę. Mm -hmm. Tylko mógł jeden w tamtym, w tamtym czasie mógł tylko Bóg zgromić szatana. Dlatego anioł, który wysłany jest przez Jahwe, powiedział, niech Cię Pan zgromi. Władzę miał Bóg. Ale tu zgromić. jest powiedziane, Jachwę powiedział do szatana. To znaczy, że ten anioł, który tam stał, czy to był nie wiadomo, tak? No właśnie, tutaj jakby to. Czy on znowu... sam siebie mówi, niech Pan zgromi? To dziwne byłoby, żeby on no mówił e, sam do siebie. Do siebie niech Pan zgromi. Chociaż nie? Jak, jak czytamy w Psalmie, który Pan Jezus cytuje, mhm. Jezus pyta się faryzeuszów, e, kimże jest e, syn człowieczy. Pyta? I tam oni e, zaczynają coś tam mu odpowiadać, a Jezus cytuje im psalm, bo oni mówią, że jest synem Dawida. Więc on pyta, jak może być synem Dawida, kiedy Dawid w natchnieniu mówi, rzekł Pan mojemu Panu. Czyli tutaj jakby pokazuje na pewien paradoks Boga, który jest jeden, a jednocześnie nie jest pojedynczy. Jest w nim mnogość osób. I tutaj mamy coś bardzo podobnego, myślę. Widzimy Jachwę jednocześnie widzimy anioła Jachwę, który najprawdopodobniej jest utożsamiany z samym Jachwę, czyli jest Jachwę. Chociaż jest posłańcem Jachwę, tak jak Jezus jest posłańcem Boga, będąc Bogiem. Jest posłany przez Boga i często mówi o sobie jako o tym, który przyszedł posłany przez Boga. To znaczy, że to był Jachwę. Możliwe, tak? No Właśnie o to chodzi. To są takie fragmenty, no właśnie, które takie dziwne, nie, nie są proste. No właśnie. No. I my, mówię, łatwo możemy o, coś dogmatycznie o, powiedzieć. powiedzieć ale, nie wiadomo, nie? ale musimy w pokorze powiedzieć, że to nie jest takie proste, tak. że to nie no jest amen, takie jednoznaczne. Tak? Natomiast mamy Jachwę, który hmm. mówi do szatana niech cię Jachwę zgromi. No Czyli jakby Widzimy tutaj w Bogu Jachwę jakiś dialog. Czy jeden, ten, który przemawia, najprawdopodobniej ten anioł Jachwę. Ale mówię, to jest najprawdopodobniej, to nie jest jednoznaczne. On mówi, niech cię Jachwę zgrom. Mm -hmm. Więc y, to jest jeden z takich fragmentów, który nam pokazuje tą mnogość osób w Jachwę w Starym Testamencie. To nie jest jedyny fragment. Jest więcej tego typu fragmentów, gdzie jak, jak się to czyta, to się zastanawiamy, no tu jest Bóg i tu jest Bóg, jest jeden Bóg, a jednocześnie widzimy jakiś, jakąś komunikację w Bogu, jakąś rozmowę między, na samym początku przecież, kiedy Bóg stwarza człowieka, mówi: uczyńmy na nasz obraz. znaczy, dwóch, nie? Ale mówi jeden. Mówi jeden, jednocześnie mówi: uczyńmy na nasz obraz, na nasze podobieństwo i używa liczby mnogiej, uczyńmy. I teraz niektórzy mówią, no nie, no to Bóg mówi do aniołów, to z aniołami tam, ale aniołowie nie stwarzają. To Bóg stwarza. Więc wiadomo, są różne próby wytłumaczenia tego, co tam się dzieje. To są takie właśnie starotestamentowe, nie do końca jasne rzeczy, ale w nich wielokrotnie widzimy tą mnogość. Widzimy, że Bóg, chociaż jest jednym Bogiem, działa, i, i, I często mówi w taki sposób, jakby go było więcej niż jednego. Mm. <laughs> Więc to są dla nas też wskazówki na to, że to nie to, że teraz w Starym Testamencie jest inny Bóg i w Nowym Testamencie jest inny. Nie, to jest ciągłość objawienia, tyle że w Starym Testamencie to wszystko było zakryte. Nie było tak objawione, jak stało się, gdy Chrystus stał się człowiekiem. I nam o tych rzeczach dużo wyraźniej ja powiedział. Nas, nas Oczywiście, jest kontynuacją. A więc tutaj Jachwę, zobaczcie, gromi tego szatana, czy, czy przemawia do niego najpierw i mówi: Niech cię Jachwę zgromi. To no, słowo czy... zgromi, co to znaczy? Czy... No, tłumaczenie upomina. Jak? Upomina. Niech cię upomni. No, taki łagodny. No, jak to takie łagodne. Gromie to znaczy. Z grom to jest mocne słowo. A tak. tak. grom to jest.. No właśnie ciągle. Gromie ciebie, to jest no. to jest coś, co coś jest. Przeklina, Przeklina może. Znaczy no. jak wy z... jakby... strofujcie. Czy... Mhm. Wy biłkę, pół. Jak, jak? Po, no po polsku. Szlafować tak ostro. No, bóg. Bóg. Tak. Czyli co to miałoby znaczyć? W jaki sposób Jachwę miałby go zgromić? Powiedzieć, ty, ty, ty, ty tutaj nie, nie, nie, nie oskarżaj ją złego. Czy to ma na myśli? Czy, czy ma mu zakazać robienia tego, co robi? W czym byśmy rozumieli to Boże zgromienie szatana. Jakby on miał go zgromić. Jezus gromił, nie? No właśnie, kiedy Jezus gromił demony, no to co to znaczyło? Gromił, uciszał ich. Uciszał je. Wyrzucał je. Zatrzymywał je w ich zniszczycielskim działaniu. Działaniu. Czyli kiedy to słowo się pojawia w kontekście już posługi Pana Jezusa, no to jest jednoznaczne z przepędzeniem ich, rozbrojeniem ich, pozbawieniem ich tak, władzy. władzy w psalmie 119, w 21 wysecie, to jest to słowo, mhm. tam jest, w zgromiłeś pysznych przekręci są ci, którzy odstępują od twoich przekazów. Mhm. Zgromiłeś to jest. Mhm. No. Mhm. Może jakby ten Przekaz będzie nam łatwiej zrozumieć, jak zobaczymy następne słowo, Nie z Mhm, Czyli tutaj jeszcze mamy jedno, okay. A to, to to samo słowo. <kluzł> Łukasz, pan mówi, nie że nie to nie jest dokładnie to samo trzy, słowo? Trzy, trzy. Tak. W Ewangelii Łukasza 17.3 tak. jest y, y, jeżeli twój brat y, zgrzeszy przeciwko tobie, upomnij go. To, to A jest, to bo zgromi, by... albo upomni, A to upomni. już jest różnica. No różnica no, to nie za... ma tak. Upominać ma charakter dużo łagodniejszy. Zgromić to to ma zawsze charakter walki, przeciwstawienia się, w jakiegoś, jakiejś formy y, uczynienia w cudzysłowie zła. Natomiast upominać ma też charakter pocieszać, zachęcać. Mm -hmm. to, to jest dużo bardziej tak. pozytywne słowo, Ale inny ładunek ma. Natomiast Potem gromić ma charakter gromić. Gromić przeciwstawienia się wrogowi. To jest Jak błyskawica spada, no to ona nie zatrzymuje się po drodze i rozważa, jak tutaj ugać słowa. Nie? Spada jest temat zatwany. No. Grom z jasnego nie ma, mówiąc krótko, także to mi się wydaje, tak naturalnie można było to... Ja, Tylko to, tutaj, to, to tutaj, nie... tutaj Paweł to to, to to tak myślę o tym, jak ten Jezus, prawda, on grobił. Mhm. W ogóle co to oznacza gromie ciebie, nie? No to tak jak pan mówił, to właśnie oznacza surowo napomnieć, skarcić, mhm. przeciwstawić się i, wy, i, i zrobić coś, co zatrzymuje tą osobę w, w robieniu zła. Mhm. Czyli okay. tutaj, okay. kiedy ten szatan oskarża Jozłego i tutaj co to niech Cię Jachwę zgromi, rozumiem, jest jakąś formą powstrzymania go, go, zatrzymania go. go, usunięcia go z tej pozycji, uniemożliwienia mu robienia tego, co robi. To, co, co robi, oskarża, czy inne no. rzeczy. No. Czyli jest to, powiem, dziwne, że Jachwę mówi, niech Jachwę to uczyni. I teraz pytanie, czy on ma na myśli teraz, mhm. czy ma na myśli no właśnie, teraz, teraz jeżeli patrzymy znowu na całość tej historii, mhm. zobaczymy, że to się dzieje już teraz, za chwilę. Coś się zmieni zaraz. Mhm. Mhm. Zaraz Jozue znajdzie się w innym położeniu, niż jest. Mhm. Z drugiej strony, patrząc na cały przekaz tego fragmentu i tego, że na końcu mówimy o i nie tylko Jozue, ale o tym, tych innych elementach, które tu się pojawią, jako znakach, jako zapowiedziach tego, co ma przyjść. Myślę, że tutaj znowu, nie dopisując do tego fragmentu, ale patrząc na to, co mówi Słowo Boże, widzimy, że kiedy przyszedł Chrystus, to widzimy Jego dzieło gromienia, mocy ciemności. I czytamy w w liście Jana, pierwszy liście Jana Chrystus na to się objawił aby zniweczyć zniszczyć dzieła diabelskie w liście do Kolosan czytamy, że na krzyżu rozbroił nadzięskie władze na ziemię, zwierzchności, wystawiając je na pokaz, triumfując nad nimi i właśnie mamy te różne wypowiedzi Pana Jezusa typu, że widziałem jak szatan jak błyskawica spadł i w objawieniu że został wyrzucony z tego miejsca. Więc tutaj, jak zbierzemy te różne rzeczy, to widzimy, że ta, to dzieło zgromienia szatana jest w Starym Testamencie w jakiś sposób cząstkowe, w różnych przypadkach, tak? tak jak tutaj zobaczymy, że ten szatan zostanie zgromiony tutaj, teraz. I oczywiście od tego zaczynamy. O to tutaj chodzi. Natomiast my, czytając to dzisiaj szukamy też odniesień do tego, co się dzieje w Chrystusie, tak? Bo to mm -hmm. jednak samo to imię Jozue, tutaj Jezus, no jest znaczące, znaczące, że to jest kapłan, arcykapłan, a Chrystus też stał się arcykapłanem, arcykapłan. tak? Więc tutaj mamy pewne analogie Jego dzieła i to zgromienie widzimy jest w kilku etapach. Mamy Mówię, te stare testamentowe przypadki, gdzie szatan zostaje na różne sposoby zgromiony, nawet w historii Hioba zostaje ostatecznie zgromiony tym, co się dzieje. I jak Bóg triumfuje w Hiobie, szatan zostaje zgromiony i w wielu innych przypadkach tutaj też zostanie zgromiony. Ale widzimy, że kiedy przychodzi Chrystus, to gromienie nabiera innego wyrazu tak. no, i tak, ostatecznie Chrystus też i, i nastała cisza. oczywiście, no, więc tam też mamy być może szana. za tym jakąś szatańską moc która stała no. za tym co tam się działo ale ostatecznie wiemy, że szatan zostanie zgromiony totalnie tak? to, to też widzimy, że Bóg ma dla niego jakiś doczesny zamysł, że on istnieje natomiast przyjdzie dzień, kiedy wiemy zostanie związany i wrzucony do jeziora ognistego, gdzie już na zawsze będzie zgromiony. Pawle, to, to zgromienie tej burzy to, to, to nie jest od Boga jednak. Nie może sam Bóg zgromić to, co Bóg stworzył. No... Wiesz, bo zgromienie to znaczy coś złego. prawda? Przeciwstawić. To, to, nie, przeciwstawić to, to tak. znaczy, że zgromienie i jak ja Tam tamte było, że Pan wypuszcza strzały, to jest od Boga, tak? bo to wiadomo. Ale to gromienie to znaczy, że burza i uciszył. To uciszył wodę, tak? Ale gromienie to znaczy, że też może być od szatana, bo robi krzywdę, prawda? Coś rozwala, coś niszczy. I Bóg wtedy ma moc. Zatrzymać to, i wyrzucić, zamilknąć. Znaczy, to jest takie słowo zamilknie, prawda? Niektórzy są, że mówi na przykład duchy wychodzą, prawda? I on mówi zamilknie. I on zamilknie. Bo szatan po prostu chce objawić, ale jeśli chodzi w duchu człowiek, który ma autorytet, on mówi zamilkni. I on zamilknie. I to zrobił Jezus. On wziął i tę burzę uciszył, a to zgromnił to samo. Więc nie możemy wykluczyć, że za tą burzą stała jakaś moc ciemności. ciemności. Natomiast znowu, nie jest to powiedziane wyraźnie, więc też nie możemy dogmatycznie ja twierdzić, że tak jest. Ja bo Jezus mógł, się mógł zgromić się. tą burzę, tak? ten wiatr, te, te, te rozszalałe żywioły. I teraz pytanie, czy za każdą burzą, za każdym huraganem za każdą ulewą stoi szatan i jego moce? No nie wiemy tego. Czy za niektórymi stoi, a za niektórymi nie? Czy Bóg jest Panem tych wszystkich żywiołów? Czy szatan w jakiejś mierze przejął kontrolę nad nimi, no wiemy, że za niektórymi był szatan, tak? W Księdze Hioba mamy różne wydarzenia, Czeka. takie właśnie jak, jak ogień z nieba, tak? Który, za którym stał szatan, więc za niektórymi stoi, to jest wyraźnie powiedziane i wtedy wiemy, że tak, ale za niektórymi nie wiemy, więc teraz to, że Jezus zgromił burzę może oznaczać za tym stałe jakieś moce ciemności, Czeka. ale niekoniecznie, może to oznaczać podział zamikni, to było jego zgromienie więc nie możemy być dogmatyczni w tym. O to chodzi. Żebyśmy byli ostrożni. Tam, mhm. gdzie jest powiedziane, tak tutaj, mamy szatana. Mhm. I ten szatan zostaje zgromiony. Więc jakby tu widzimy tą, tą, tą, tą prawdę, że Bóg gromi szatanu. Mhm. I teraz, w jaki sposób go gromi? Czy gromi go tak, że on już idzie do czeluści piekła i nigdy stamtąd nie wyłazi? Na razie Nie. Mhm. Na razie nie. On zostaje zatrzymany, powstrzymany w jakiś sytuacjach, ale nadal ma wolność, jakąś wolność działania, Działamy ograniczoną wolność. On nie jest suwerenny, jest nadal na Bożej uwięzi. Bóg kontroluje jego działanie, ale pozwala mu jeszcze póki co działać, aż do momentu, kiedy go całkowicie zgromi, całkowicie, całkowicie go zniszczy. I to jest nasza nadzieja. Chociaż dzisiaj jesteśmy w tej duchowej walce, to wiemy, że ta walka nie będzie trwała bez końca. Oczekujemy ostatecznego triumfu nad szatanem. Osta oczekujemy ostatecznego zwycięstwa i związania go i zakończenia jego destrukcyjnej działalności. I to jest coś, czym się pocieszamy. Na co oczekujemy. To jest królestwo naszego Pana, które już jest, ale jeszcze się nie objawiło w całej pełni. Ale my oczekujemy objawienia tego królestwa i całkowitego triumfu nad szatanem. Więc nawet dzisiaj, kiedy mówimy o szatanie, to mówimy o nim jako o pokonanym wrogu. Wrogu, który nadal atakuje, ale który już w Chrystusie został pokonany, chociaż jeszcze ma krótki czas. Hmm. W którym Bóg pozwala mu działać. Bóg bili, o mnie że na krótki czas będzie puszczony, prawda? A powiedz mi, Pawle, bo jak. Nadal jest... jeszcze jest wypuszczoną, teraz dzisiaj też działa. Czytałem tak? ostatnio o Mojżeszu, nie? I to mi się dziwiło, że diabeł walczył o jego ciało. Hmm. Z aniołem. I wiesz? I spierał słucham, się, no nie hmm. tyle walczył, wspierał Ale się. spierał się o jego ciało. Hmm, I tak. słyszałem takiego yy, Bożego Męża, można powiedzieć, co to oznaczało? Dlaczego walczył o jego ciało? Zbiera. Proszę, spierał no, tak? się. No, spierał mhm. się. I po prostu było, on wytłumaczył, że to było, aby go ośmieszyć, dlatego, że przeciwstawił się Bogu. Dlatego, że on powiedział, Bóg powiedział, że ja daję Wam wodę, idź podniec. A on wziął i powiedział. Daj wam i laska. Nie? Mm. Taki, no, było coś, co y, diabeł chciał upokorzyć y, y, Mojżesza w tym, w tym, w tym, takim ciele. Nie, on tak mówił. Tak... Ciekawe dla mnie to było, bo to było 1800 w 1800 roku i on to wypowiadał. Ale dlaczego na przykład diabeł jakby chciał to ciało? Nie jest powiedziane, więc ja nie śmiem domniemywać, jest powiedziane, że prowadził spór o jego ciało. Co to znaczy? W jakim sensie on prowadził ten spór? Też to nie jest powiedziane. Wiemy, że Bóg pochował Mojżesza, nikt nie wie gdzie, natomiast co tutaj się działo, to jest znowu jeden z takich fragmentów, które gdzieś tam się pojawiają. Ja powiem szczerze, tak jestem ostrożny z takimi kaznodziejami, ja którzy też, tłumaczą ja takie rzeczy, że... no. których Biblia nie tłumaczy z tak. których nie robi jakichś wielkich do doktryn, no. ponieważ to są takie... Tam, tam to, jest, to jest tylko przywołane, bo to z listu Judy jest, prawda? Tak. To jest tylko przywołane, żeby pokazać, że my jako ludzie nie mamy yy, drwić z tych mocy diabelskiej, mm -hmm. nie mamy przyjmować Jaknej pozycji bardziej. i tam Juda ostrzega przed takimi, którzy bluźnią tym niebiańskim tak, nie, nie, nie. mocą. Mm -hmm. I to jest lekcja, którą mm -hmm. wyciągamy. I on tylko sugeruje ten, ten epizod, mm -hmm. pokazując, że nawet tam ten anioł sam go nie, nie, nie zaczął zgromi. mu bluźnić, tylko powiedział, niech Jachwę cię mm -hmm. zgromi. Tak jak tutaj, tak, to samo. Więc myślę, że to jest dla nas lekcja, nie to, co tam, o co tam chodziło i z tym ciałem, jak ja to słyszę, to, to ja też no by tak było dla mnie. Tak e, ludzie wchodzą w tajemnice Boże i myślą, że je odkryją a, i, nie, a, i, i budują nie. na tym kazania. Moim zdaniem nie o to chodzi. Clickbait, że no, taki... ukryte znaczenia w hebrajskim słowie coś tam. Zdrazu no, no, tak. oh. no tak, więc myślę, no, że tutaj co? mamy... A równie, by, ten kazanie, jak bardziej uświęca się. Nie? <laughs> więc tutaj musimy jakby nie wchodzić w te rzeczy, które są ukryte. tak Tutaj wiadomo, patrzymy chociażby na ten tekst i przyznajemy, że to, co jest widoczne, jest widoczne, a te inne rzeczy... Szukamy, czy gdzieś mamy więcej światła w innych miejscach Słowa Bożego, ale ostrożnie je tutaj przykładamy, nie, nie dogmatyzując tego, co tutaj znajdujemy. A więc widzimy Boga, który gromi szatana. Więc tutaj widzimy tego, który, do, do którego w którym my też pokładamy ufność tak? w tej naszej duchowej walce. To nie to, że my go bronimy, nie to, że my z nim walczymy bezpośrednio, ale my polegamy na dziele Chrystusa, na jego zwycięstwie nad szatanem, nad mocą samego Boga, który jest daleko większy od wszelkiego stworzenia, więc tutaj no nieporównywalnie większy, nieporównywalnie potężniejszy. Że został Zgromiony przez Jachwę, ale tutaj nie czytamy, że to się stało. Tylko powiedziane. Niech. Niech, się to stanie, niech tak się stanie. Ale nie czytamy, że to się stało. Tak. Natomiast dalsza część jakby pokazuje Jachwę, który wkracza w tą sytuację i coś się dzieje. Coś się dzieje, nie? więc za chwilę tutaj zobaczymy, jak to w tym fragmencie możemy dostrzec jakiś aspekt tego zgromienia Szatana, w tym co Bóg robi z Józua. I jeszcze... Mówi, mój mój pytanie o tym drugim, o co chodzi z twoją ostatnią częścią. No właśnie. On, no właśnie, mówiłem, teraz spróbujmy się nad tym zastanowić. Tu mamy pytanie, tak, teraz. Najpierw jeszcze Czyli... niechcie cię zgromi, tak, dwukrotnie. Tutaj to samo słowo, tak jak mówimy. I później Jachwę, który wybrał Jeruzalem. Niech mm -hmm. cię zgromi, tak. No właśnie, dlaczego jest dodane? Dlaczego jest dodane tutaj Jachwę, który wybrał Jeruzalem. Bo najpierw nie mówi. Tak. Jest, jest raz wspomniany. Tak. Niech Cię Jachwę zgromi, a później Jachwę, który wybrał Jeruzalem, niech Cię zgromi. Czyli jakby mamy tą samą myśl, ale troszkę te rozszerzoną. Tak? Że nie ma przycinków bo przecinków nie, nie wiadomo, czy to niech się zgromi Jachwy, który wybrał Jeruzalem, czyż nie jest on i tak dalej? Czy może to być niech się zgromi Jachwy, ten, który wybrał jakby, Czy to może drugie zdanie? Czy to nie jest przecinek? Raczej nie, dlatego, że czy on nie jest tą głownią wyrwaną z ognia, raczej do Jachwy się nie odnosi. Więc to odnosi się do Jozłego. On jest tą głownią wyrwaną z ognia, to jest też wyrażenie, które się pojawia w innych miejscach słowa, i ono zazwyczaj, znaczy zawsze, do, dotyczy Bożego ludu wyrwanego z jakiegoś um, ucisku, doświadczenia, sądu, kary, różnych tego typu obrazów. Czyli tutaj. Myślę, że jednak mamy Jachwę, który wybrał Jerozolimę. Niech Cię zgromi. To jakby jest, jest sensowne. Jest jakby jachwę jest dodatkowo tutaj opisane jako tym, który wybrał Jerozolimę. Wybrał Jeruzalem. Czyli teraz w jakim pomyślmy znowu teraz? Mamy arcykapłana. Arcykapłan jest wyjątkową postacią. To jest jeden, jedyny człowiek, który w imieniu ludu Wchodzi do Bożej obecności. Raz do roku tak naprawdę w święto przebłagania. Oczywiście on ma inne funkcje, ale to jest jego kluczowa funkcja. Że on idzie tam, po co? Po co idzie do tego miejsca najświętszego w dniu Jom przebłaganie. Dokonać przebłagania za grzech ludu. Tak? On jest reprezentantem ludu, on jakby niesie ten grzech i przychodzi tam z krwią, którą na, tej, na tym miejscu przebłagania, tam to miejsce, ta pokrywa tej skrzyni była nazywana przebłagalnią miejscem przebłagania. Tam kropi tą krwią i dokonuje przebłagania za grzech całego ludu. Więc tutaj mamy tą, tą szczególną cechę arcykapłana, który jest reprezentantem całego ludu. Jerozolima. Czym jest Jerozolima? Jakie jest jej szczególne znaczenie? Miastem Pana. Wybrany przez Boga miastem. Do czego? Do, do dzieła. ofiary. Ofiary. Tu chodzi o świątynię. Tak? Jerozolima to świątynia. Więc to wybranie Jerozolimy myślę, że też nam wskazuje na to miejsce Bożej chwały, Bożej obecności. Świątyni. Mm. Gdzie arcykapłan, wchodzi do Bożej obecności. Czyli tutaj, mówię, jest to zaawur... Zavl, tak, obraz. Nie, nie do końca taki, wiecie, powiedziane nam, o to chodzi, ale te elementy. Tutaj mamy pewne elementy związane z, dla nich z no, arcykapłan Jerozolima. No to świątynia, to co się dzieje w świątyni, tak? I teraz on, ten, ten, ten Jozue jest nazywany jakby głownią wyrwaną z ognia. Czyli jakieś znowu miejsce, ogień, doświadczeń. I teraz popatrzmy na kontekst. Jaki jest kontekst? Kontekst jest taki, że mamy Boży Lud, który został gdzie? Wypędzony do Babilonu został wypędzony z tej ziemi i wielu z nich zginęło. Wielu z nich zostało zabitych w trakcie tego oblężenia Jerozolimy i też najazdu w ogóle Babilonu na, na, na, na Judę. Więc tutaj ludzie giną, są zabierani do niewoli i teraz jakaś cząstka z nich wraca. Między innymi Jozue, arcykapłan który teraz, wiecie, ma, ma być arcykapłanem w nowo odbudowanej świątyni, której jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma świątyni. Jest wybrana Jeruzalem do budowy świątyni i jakby całe to proroctwo ma ich zachęcić i wezwać do zbudowy tej świątyni, w której Jozue ma sprawować służbę. Ma być tym arcykapłanem, który będzie składał te ofiary, ale tego jeszcze nie ma. To wszystko dopiero ma się wydarzyć. No, że akurat to inne trafiło. No, trafił. no to nieprzypadkowo. <śmiech> on tutaj jest reprezentantem tego Wielkiego Zbawiciela, tego wielkiego arcykapłana. Na pewno. To dalej jest jednoznacznie powiedziane. Na końcu tego rozdziału nie pozostaje wątpliwości, że on reprezentuje tego, który ma przyjść. Tutaj na razie widzimy dziwne rzeczy dotyczące tego Jozłego. W każdym razie, no jest kimś, kto. Cudem Boży, z łaski Bożej został wyrwany jak, jak głownia z ognia. Tutaj w księdze Amosa mm -hmm. 4,11 to jest spustoszyłem was jak Bóg spustoszył sodomę i gomorę i staliście się jak głownia wyrwana z ognia, mm -hmm. a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi pan. Czyli No, Czyli Amosa też jest mm -hmm. ta głownia wyrwana z ognia. Tak. I obraz też mamy właśnie... Jeszcze raz przeczytaj. Zobaczmy, jaki obraz jest. Staliście się jak... Spustos... Spustos... Spustoszyłem was, jak Bóg spustoszył Sodomę i Gomorą i staliście się jak głownia wrywana z ognia, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Mhm. Tak jest. Jednak wskazuje to na jakiś Boży akt, Ratunku, tak? Ratunku, na Boży akt wyrwania ich z tego właśnie ognia. Zostali przez Boga spustoszeni i stali się jak głownia wyrwana z ognia. Czyli z jednej strony ten obraz głowni wyrwanej z ognia pokazuje nam ogień, ognisko, w której jest wiele głowni tak? i jest jakaś siła ognia, głównie jak wymiemy no to wiadomo jest daleko słabsza. Więc to jest jeden obraz jakiegoś pozbawienia siły, pozbawienia mocy, pozbawienia możliwości. To jest jeden obraz. Ale drugi obraz jest taki, że ten ogień może właśnie być symbolem jakiegoś sądu, gniewu. I tutaj patrząc na kontekst tej, tej księgi, mamy tych, którzy wracają do tej ziemi i oni się wydają być tymi, którzy mhm. zostali jakby uratowani z tego pieca doświadczeń. Czyli ta cząstka. Ta cząstka uratowana, tak. Mhm. I teraz yy, dalej Jeszcze powtórzę. Że tak, bo no. tutaj odczytujesz głównie jako ten główny Piennik czy ja Nie, nie, tym, jeden z elementów. Jeden z elementów, jeden z elementów który z tworzy ognisko. Okay, okay. Bo jak ten ja ognia, myślę, że no, coś broni, tak? A. Broni głownia. Właśnie jako część. Tak, to słowo oznacza tą właśnie szczapę wyjętą z ognia. Okay. Jeden z elementów płonących. Mhm. I teraz Jozłę stał przed aniołem, czyli to już wiemy. Ubrany w co? W szatę brudną. W szatę brudną. Macie jakieś inne tłumaczenia tej brudnej szaty? Mam hebrajskie. No to ja wiem, że Ty masz hebrajskie. Ja ty też masz, masz hebrajskie. To jest taki dosyć zabrudzony ludzkiem ludzkimi odchodami. Dokładnie. To jest dosłownie o to chodzi. Tutaj mamy słowo, które oznacza ludzkie odchody. Czyli tutaj nie jest to tylko taka przybrudzona szata, bo to jest śmierdząca, okropna, skalana czymś czymś no, nieczystym. Czymś, co znowu w prawie mojżeszowym, jak wiecie, kiedy Bóg dawał przepisy dotyczące toalety, powiedzmy, Mówił o tym, że jak będą się załatwiać, to nie mają tego robić byle gdzie w obozie. Dlaczego? Obozy, Mówi, obozy. bo ja jestem święty. Mhm. Czyli nawet w tym akcie spełniania tych naturalnych, ludzkich tak. czynności, mhm. potrzeb, mówili, macie wyjść za obóz, wykopać dołek, tam się załatwić, zasypać, żeby, był, żeby w obozie nie było takich rzeczy. Tak bo mówi, bo ja jestem święty pomiędzy wami. Czyli to był jakiś rzeczywiście obraz. Tak, To nie to, że w tym jest jakaś nieczystość moralna czy coś. No to normalna, naturalna, ludzka, że tak powiem, rzecz, która się dzieje. Ale przez to, że to jest takie nieprzyjemne, brzydko pachnące i wyglądające i tak dalej, Bóg tego używa jako obraz nieczystości. Jako obraz czegoś, co ma być poza obozem i ma być to zrobione w taki sposób, że. Nie wiem, czy tam jest to samo nie, słowo. Nie. No, Raczej no, możemy zobaczyć, gdzie to słowo występuje, ale.. E... No, to jest charakter, to jest takie słowo, mówię rzadko chyba używane. Zaraz zobaczymy. Które no, ma, ma mówię, takie bardzo negatywne znaczenie. Nie? Tam jest dużo więcej jednak słów, nie? które występują. Ono występuje na przykład właśnie w księdze Ezechiela, jeszcze 4.12. Tam, gdzie Ezechiel miał to przykazanie, żeby piec te swoje placki, placki na ludzkich na odchodach. I uprosił, żeby Bóg mu pozwolił na Zwierzęce krowi, zichymy. na zwierzęcy. I, I występuje właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie Bóg mówi o tym właśnie wykopaniu dołku i przykryciu nieczystości. To są chyba tylko... Proszę? To jest piąta Mojżeszowa 23, 13. I Ezechiela 4:12. To tutaj to słowo się pojawia. Więc <śmiech> Jozuł jest, w, no, jakby, jak może służyć przed Aniołem Jachwę w takiej, takiej szacie brudnej. brudnej szacie? I skąd w ogóle ta brudna szata? Skąd w ogóle on taki umazany tym? Co, co, o co tutaj chodzi? Co to może oznaczyć? Ja w jakimś angielskim tłumaczeniu napisałem, że to jest symbol y, obrzydliwych grzechów Judy. Mm. Mm -hmm. Na pewno jest y, jakby niezdatny w sensie prawa, w sensie ceremonialnym. Prawo wymagało czystych szat kapłana. Kapłan musiał mieć nieskazitelnie czyste szaty, mm -hmm. kiedy służył przed Bogiem. I taki stan, jaki, w jakim on się znajduje, uniemożliwia mu składanie czystych ofiar, zbliżania się do Boga, wykonywania tej kapłańskiej służby. Więc widzimy tutaj jego niezdolność do sprawowania tej, tej, służby. tej służby, do której jest powołany. Więc to oskarżenie wcześniej szatańskie widzimy, że w jakiś sposób najprawdopodobniej jest związane z tym, w jakim stanie się znajdował. się znajdował ten arcykapłan. I oczywiście pamiętamy, arcykapłan to reprezentant całego ludu. Więc tak jak tutaj ktoś tam sugeruje, Jozue najprawdopodobniej tutaj reprezentuje grzech nie tylko swój własny, ale też narodu. Cały naród jest tak naprawdę splamiony grzechem. Niezdolny do zbliżania się do Boga, czczenia Boga, składania Mu przyjemnych ofiar. I teraz możemy się zatrzymać i zapytać, czy kiedykolwiek ludzie byli godni i czyści i tacy e, zdolni do zbliżania się do Boga i składania mu ofiar. Nie, nie, nie było dlatego, że byli kapłani, wybrancy byli. chwilę. No, no, tak no właśnie, przed upadkiem, tak? Mhm. Przed upadkiem tak. ludzie mieli społeczność z Bogiem bezpośrednio. Mm -hmm. Natomiast po upadku, Uu. tak jak Izajasz woła, mm -hmm. cała nasza sprawiedliwość jest, jest właśnie prudowiena. jak szata sprudawiona. Jest Jesteśmy ja, nie. nieczyści. Mm -hmm. I tak naprawdę, jeżeli ludzie poddał tak <klujny> swojemu ludowi tą świątynię, arcykapłanów, kapłanów, te wszystkie ołtarze, ofiary to wszystko wskazuje na to, że człowiek nie jest w stanie we własnej szacie sprawiedliwości zbliżyć się do Boga. I Nowy Testament też nam to powtarza, że my wszyscy jesteśmy nieczyści, że my wszyscy jesteśmy niesprawiedliwi, że my wszyscy gdybyśmy chcieli o własnej sprawiedliwości zbliżyć się do Boga, to jesteśmy na przegranej pozycji. Więc tutaj mamy obraz, myślę, jozłego oczywiście, Izraela, ale myślę, że całej ludzkości tak naprawdę, każdego człowieka. Wszyscy ludzie, wszyscy, czytamy jak owce, zeszliśmy na własną drogę, wszyscy staliśmy się nieczyści, wszyscy, wszyscy pozbawieni Bożej chwały. Brak nam jest tej, tej godności zbliżania się do Boga. Więc tak naprawdę ten obraz jest taki odrażający. myślimy, jak to, umazany wiecie, w odchodach, ale prawda jest taka, że dla Boga grzech ludzki tak właśnie wygląda tak jest określony. To. to jest obraz obrzydliwości, jaką ludzki grzech stanowi dla Boga. My wiecie, jako ludzie mamy różną wrażliwość, ale myślę, że Bóg zupełnie inaczej patrzy na ludzki grzech niż człowiek. My często umniejszamy grzech, często przyzwyczajamy się do pewnych grzechów, tłumaczymy jakoś tak... No, ilu z nas ma taki, naprawdę taką mocną odrazę? Jakbyśmy zobaczyli, wiecie, siebie umazanych w jakimś tam kale, no to byśmy mieli odrazę. To byśmy musieli... Zaraz się muszą umieć. Każdy ma do niektórych, ale są tacy, <śmiech> które, które nie i odwrotnie. Niektórzy no. bracia mają, do tych, co inni bracia mają odrazę, ja. a, a odwrotnie nie mają. Nie? Po to jesteśmy razem... Bo, jesteśmy Po tak, to jesteśmy razem, że właśnie w społeczności... Coś zauważyć powiedzieć w prasie. a czy ty w tym wypadkiem tam sobie nie upodobałeś się jakiś tego. Nie? Mm. No tak. No, więc niestety, to są myślę, mm. to jest jeden z takich fragmentów, który pokazuje nam Bożą wizję ludzkiej sprawiedliwości, Bożą wizję jednego z najlepszych ludzi, jacy wtedy byli. Bo ten Józef, jak o nim czytamy w innych miejscach, to widzimy, że to był prawy człowiek. W takim mm. sensie wiecie. W tych opisach, tak? Oczywiście widać, jak, jak, jak, jak Bóg patrzy. Tutaj mamy tą perspektywę wizji, w której widzimy Jego nieczystość, Jego okropną nieczystość. Ale On prawdopodobnie nie był tego świadomy i wszyscy patrząc na Niego, patrzyli na Niego jak świętego męża Bożego. Tak jak my na siebie patrzymy, zobaczcie. No, kto z nas tutaj widzi śmierdzących grzeszników? Nie, widzimy kochanych braci, siostry, ale jeżeli kalamy się w jakikolwiek sposób grzechem, to przed Bogiem niestety wyglądamy właśnie w ten sposób. No no powinniśmy, no powinniśmy być tego świadomi, no że to jest odrażające. Nasz no grzech no pewnie. No pewnie. pycha w naszych sercach zazdrość, chciwość, tak. złe myśli, złe słowa, cokolwiek. Dla nas może to nie być tak odrażające. My jesteśmy bardzo wyrozumiali, szczególnie wobec siebie. Tak jest. Natomiast lepiej żeby tak nie było natomiast tutaj mamy wizję tego mamy szczerze być jak to jest straszne przed Bogiem w objawieniu Jana mówi że ten który się brudzi niechaj się brudzi prawda? ale ten który się oczyszcza niechaj się oczyszcza i musimy patrzeć na to prawda? pomyślmy jeszcze o tym jeżeli to co Jozłę tutaj reprezentuje i to, kim jest, jest tak odrażające, pomyślmy przez chwilę tylko o tym, bo dalej jest, jest, jest jakby bez jakiegoś wielkiego wyjaśniania. Mowa o tym, że Bóg zabiera tą Jego brudną szatę, daje Mu czystą szatę, ale wiemy, że to jest możliwe tylko dzięki ofierze Chrystusa. Wiemy, że nie ma innej opcji oczyszczenia grzechu, odpuszczenia grzechu, jak przez śmierć. Tego, który wziął na siebie grzech. Czyli pomyślmy teraz, jak Chrystus, czysty, święty, sprawiedliwy Bóg wziął na siebie grzech całego świata. Co to oznaczało? Jaką to było brzydliwością? Jakim to było wstrętne yy, dla czymś, czymś Wiecie, dla nas yy, czasami nasz grzech nam, nam ciąży. I tak jak mówimy tutaj z jednej strony, tak sobie Czasami niestety lekceważymy grzech, ale są momenty, kiedy Bóg nam, wiecie, daje poczuć ciężar naszego grzechu. Pewnie mieliście w swoim życiu takie. Ja miałem takie doświadczenia w swoim życiu, że po prostu płakałem nad, nad świadomością swojej grzeszności. Ale myślę, że to, to tylko na namiastka tego, co, co, co Chrystus przeżył, kiedy grzech całego świata na Niego został włożony. Kiedy wszystkie okropności, wszystkie straszne rzeczy, niewyobrażalne dla nas nawet, On wziął na siebie. Tutaj mówię, mamy jakieś takie wejrzenie graficzne, takie troszkę może dla nas niezbyt przyjemne, żeby o tym rozmawiać, ale myślę, że to jest tylko, mówię, na namiastka tego, tej okropności, jaką jest grzech. I, i potrzebujemy się nad tym zatrzymać. Potrzebujemy na to popatrzeć, żeby prosić Boga, żeby oczyszczał nasze życie, żebyśmy nie lekceważyli grzechu w naszym życiu, żebyśmy nie traktowali go lekko. Tym bardziej, że Chrystus wziął na siebie nasze brudy, to wszystkie nasze zło i całego świata. I zapłacił cenę cierpiał, cierpiał. Ja myślę, że kiedy Jezus modlił się Ojcze, jeśli jest możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Wiedział co to znaczy. Wiedział cała ta okropność ludzkiego, zła, prawości będzie na niego włożona. Więc tutaj myślę, że to nas powinno też przemieniać nasze serca, nasz stosunek do grzechu. Że, żeby w nas było jeszcze więcej tej odrazy, tej nienawiści do grzechu, nienawiści do grzechu. Tego, tego, tego takiego właśnie zrozumienia, że to jest coś strasznego, to jest coś naprawdę złego. To nie jest jakaś tylko eteryczna y, koncepcja złamania Bożego prawa. Tylko to jest coś, co, co obraża Boga. Coś, co, co jest odrażające dla Boga. I tutaj widzimy, że, że ten anioł Anioł Jachwę powiedział do tych, którzy stali przed nim, znowu tutaj mamy jakieś kolejne niewyjaśnione postacie, kto to jest, kim byli ci, którzy stali przed nim? Czy to byli ludzie, czy to byli aniołowie, kto to był? Zachariasz nie mówi nam o tym, co tam jeszcze widział, mówił tylko na razie o tym aniele i mówił o szatanie i o Jozue, tak? Ale tutaj widzimy, że tam są jeszcze jakieś inne osoby, jakieś inne postacie, do których Anioł mówi, żeby co? Zdjęli tą brudną szatę. Tak. Zdejmijcie. Tak. Usuńcie. Zabierzcie. Zabierzcie tą brudną szatę. I tutaj znowu to tu samo słowo pada. Właśnie tą skażoną tym, tym, tymi odchodami szatę z Niego. A do Niego powiedział, czyli do kogo? Do Josuego. Do Josuego, tak? Bo dalej mówi, oto Twoja nieprawość została, i tu już innego słowa używa. Znasz to słowo, Iwan? Nieprawość w wierszu czwartym, No, awon. często Czyli to jest takie słowo, które oznacza nieprawość, winę albo też karę, czasami. Czyli coś, co tutaj zasługuje na karę, tak? coś, co, jest, co obciąża winą, nieprawość. Tak, oto ja zdjąłem z Ciebie Twoją winę. Tak. Oto zdjąłem, tak, zdjąłem z Ciebie Twoją winę. I teraz co? Ubiorę Cię w czyste, w czyste szaty. że Bóg Czyli tutaj mamy znowu Boga, tak? tego anioła Jachwę, który to mówi. I zobaczcie, z jednej strony on mówi, usuncie, tak? a potem mówi, oto ja usunąłem, czy zabrałem od Ciebie Twoją nieprawość. Czyli to oni tylko wykonują Jego polecenia, ale to On jest tym, który tego dokonuje. To On go oczyszcza. I tak jak mówię, tutaj nie jest to powiedziane na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie, bo wiemy, że no, grzech musi być okupiony śmiercią. Tutaj to nie jest w ogóle wyjaśnione. Natomiast wiemy o tym z całego Starego Testamentu, gdzie były te ofiary składane i, i te niewinne zwierzęta musiały być złożone na ofiarę, oczywiście w obrazowy sposób, tylko zapowiadając ostatecznie ofiarę Pana Jezusa, która umożliwia zmazanie grzechu i przeobleczenia w szatę z czystą, w szatę sprawiedliwości. Te, bo takie mam skojarzenie z Izajaszem, tym szóstym rozdziałem, jak ten węgielek dotyka ust tak. Izajasza i Miałam jakby czymś, on może przed Bogiem, może jest no, trochę tam brudny tak. ust. No, to jest kolejny obraz. Znowu tam mamy inny obraz, gdzie anioł bierze z tego Ołtarza, który jest przed Bogiem, ten, ten gorący węgiel, dotyka jego ust i oczyszcza go. Ale znowu wiemy, że to jest tylko obraz. To nie jest, nie jest to coś, co się dokonuje w, w każdym przypadku człowieka, że tam jakiś anioł bierze i dotyka naszych ust, oczyszcza. Wiemy, że tylko krew Jezusa ma moc oczyścić mhm. ludzki grzech. To jest jedyny Boży środek oczyszczenia nas z grzechu. A jakieś nie są koncepcje czy Wystawę Gielep, modlitwami jakimiś tak. Raczej oblicy, bym nie no... szedł w tym kierunku, nie. raczej bym patrzył, że to jest kwestia ołtarza, który jest przed obliczem Bogiem. On symbolizuje no to, to, to, ten, ten, ten żar Jego miłości, żar Chrystusa. Raczej bym szukał znowu w Chrystusie, tylko i wyłącznie yy, spełnienia mm -hmm. tego obrazu. Ponieważ wiemy, że On jest jedyną ofiarą przebłagalną. Nie ma innej ofiary. Więc nie ma żadnych innych opcji, że przez modlitwę, przez pokutę, przez jakieś ludzkie uczynki. To wszystko są ludzkie doróbki do tego Bożego dzieła zbawienia, które jest tylko w Chrystusie. Więc Stary Testament posługuje się różnymi obrazami, ale nie możemy na nich budować w oderwaniu od Nowego Testamentu. Zawsze musimy patrzeć na pełne objawienie Bożego zbawienia w Chrystusie. I, I tutaj jest jakby jedyna droga wskazana, że tylko przez Niego, tylko dzięki Niemu, tylko dzięki Jego ofierze, y, zmartwychwstaniu, duchowi, tutaj się to wszystko mm -hmm. dokonuje. Wszystko jest skupione na Chrystusie mm -hmm. i poza Nim nie ma dla, dla, dla ludzi żadnej szansy, żadnej możliwości. Więc te wszystkie obrazy starotestamentowe sprowadzamy do Chrystusa. Tak jak to, Jezus nam nakazał. On nauczał tego wszystkiego, co o Nim było napisane we wszystkich pismach. Więc idziemy za Jego przykładem. To nie to, że my sobie coś tam wymyślamy, tylko szukamy odniesień do Jezusa. Tym bardziej, że to są właśnie takie nieczytelne obrazy same w sobie, bez oderwania ich od Chrystusa. Bo gdybyśmy to oderwali teraz od Chrystusa, cały ten obraz i powiedzieli, aha, no to Bóg może tak arbitralnie po prostu komuś przebaczyć, kogoś oczyścić, zdjąć szatę, założyć szatę. No, Bóg że jest wszechmogący, wszystko może. Nie? Gdybyśmy, mówię, oderwali to od Chrystusa. Ale nie wolno nam tego robić. Pamiętamy, że tutaj mamy tylko cienie, Cięte, tylko wszystkie. zapowiedzi, tylko mgliste obrazy. A rzeczywistość jest w Chrystusie. Więc my patrzymy na rzeczywistość Chrystusa, i w świetle Jego rzeczywistości rozumiemy lepiej te obrazy. Natomiast obraz jest przepiękny, że umazany w odchodach staje się czysty, staje się godny wchodzenia do Bożej obecności. To jest... Obraz, obraz arcykapłana, który sam w sobie jest nieczysty, ale dzięki Bogu, tutaj mówię, nie wyjaśniając wszystkich elementów tego usprawiedliwienia, ale dzięki Bogu, dzięki Bożemu postanowieniu, dzięki Bożemu y, dziełu zostaje ubrany w czyste szaty. I my też czytamy o tym, że zdjął z nas nasze nieprawości, i przyoblek nas w swoją sprawiedliwość. Że w Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni, Amen. oczyszczeni, uświęceni. Więc tutaj to też w tym obrazie tego, co tutaj oglądamy, widzimy też chwalebny obraz naszego oczyszczenia. Jakimkolwiek brudem byliśmy splamieni, jakichkolwiek strasznych grzechów się dopuściliśmy, jeśli pokładamy ufność w Chrystusie, jeśli wyznaliśmy nasze grzechy, odwróciliśmy się od nich, to wiemy, że stajemy czyści i mamy dostęp do Bożej obecności i możemy Mu dzisiaj służyć. Tak jak Paweł pisze do Koryntian. A takimi byli niektórzy z was. I tam wiecie, wymieniali najgorszych tak, grzechów, tak. strasznych grzechów. Mówi, takimi niektórzy z was byli, ale mówi, aleście oczyszczeni, aleście uświęceni, aleście usynowieni. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, więc nie musimy i nie powinniśmy żyć, wiecie, wspominając nasze stare brudy i błędy i grzechy, tylko powinniśmy dziękować Bogu i radować się z Jego miłosierdzia, z Jego łaski, z dzieła Chrystusa, które dzisiaj sprawia, że możemy zbliżać się do Jego obecności jako kapłani, tak? bo dzisiaj my wszyscy jesteśmy kapłanami. Już dzisiaj posadził nas. Posadził nas w Chrystusie w niebiańskich okręgach, ale też uczynił nas kapłanami. Czytamy, że my wszyscy jesteśmy kapłanami dzisiaj Boga Żywego. Więc my sprawujemy tę duchową służbę, my mamy dostęp do Jego obecności. Chwała Bogu, ale Możemy się cieszyć. Zobaczcie dalej. Teraz Zachariasz w końcu się odzywa. W piątym wierszu, możesz nie, możesz nie, tak, tego, proszę. Proszę tego, o tych, te, tej szacie, w mhm. to się nazywa mechalcot. znaczy to, mhm. Michalca, to jest ta jedna rzecz i y, to jest y, szata, nie ma tego za dużo w Biblii tego wyrazu. szata to jest nie, ma, nie ma tego, nie ma tego, za jest, jest tylko szata. dwa przypadki, kiedy jest ta, to sformułowanie, mechalcot. Mhm. Ale korzeń tego to jest lechalec czy halac to jest uratować. Mm -hmm. Czyli ta szata, co udaje, ona jest taka, co ratuje. Nie? Tak. Kto to wychodzi z tego. To jest szata, który ratuje. Tak, tutaj czasownik właśnie ten, o którym mówisz, 16 razy występuje w księdze Hioba, w Psalmach, w księdze Przypowieści. I, tak, i rzeczywiście. 10. Tak, 16, ale czasownik. A, Bo ta szata to jest rzeczownik, a jest jeszcze właśnie jakby czasowo założyć tą szatę czy właśnie wyratować i, i tak, tak jak mówisz, on, ona się pojawia w, w tych właśnie księgach poetyckich. A jeszcze taka ciekawostka też, że kapłanowie i ten cały przybytek, ten namiot w Starym testamencie, to musieli go smarować tam takim maściem, nie, nie tylko, że go tam wodą czyszczyli, tak krwią czyściali, ale też musieli smarować takimi te maściami, nie? Mm -hmm. e, bardzo pachnącymi, e, według e, e, praktyki apt aptekarza. I po hebrajsku aptekarz to jest rakach, a tym czym smaruje, to jest maszach. I maszach to jest ten sam kożyń co Mesjasz mm. Czyli oni wtedy tych pomazanych, tak, wtedy to wszystko smarowali tym maściami. I to i tak nie oczyszczało, a tu nie ma nic wspomnienia nawet o jakichś tam maściach ziemskich, tylko, że Jezus, to znaczy Bóg bierze i tak po prostu to zabiera, on go nawet nie myje, tam nie ma jakby być, że jego wodą myje, on po prostu wszystko zabiera i oddaje mu szaty, i on się jest czyściutki. To jest moc Boże. Maści trzeba, bardzo to ciekawe to połączenie, nie, że, że wtedy e, oni używali ma maści, co jest ten sam kołożeń, co Jezus, Masija, znaczy Mesja, to ten, ten sam A Aptekarz to, to jest racha? W to jest rakach. To Raka. jest ten, co ten, pratyki, to, maści, to, to, to, to, co praktykuje, to przygotowywanie A To, co przygotowuje, to jest miszcha, maszach, masija, to wszystko to samo, to samo korzenie. To może nam to przybliżyć znaczenie słowa aptekarz, bo ma się nam z czymś skojarzyć? Z tą maszczą. Nie, chodzi o aptekarza. Rakach. Rata. No bo to jest e, termin, który używali do ludzi, którzy brali zioła i robili z tego maści i kiedyś tak leczyli. Znaczy, w starym testamencie są ludzie, którzy po prostu tak leczą tam modlitwy i te maści naturalne, a tam te kaszaf i te czaro co tam obiecali, że o tutaj pijesz, pan taką maść i zawołamy do takich bożków i tak dalej to tak wyraźnie w Starym Testamencie jest opisane, nie? że jest jedna strona jest ta druga i ta, co praktykuje te kaszach, te takie czarne księżystwo i tam różne tam, słowa, do tego używano trochę na hasz, lach i tak dalej, to te ludzie, oni zazwyczaj nie byli wierzącymi, znaczy nie byli może nie, którzy byli Żydami, tam się to ale znaczy, jest taki podział, nie, że... Ludzi, którzy idą za, za bokiem, tam modlą się o niego i chcą mu wierzyć, chcą iść za jego przykazaniami, to były takie, no właśnie, nie zaliczali się do tych kaszaf, do tych czarno-księżyców. Tak, to dwie, dwie takie wyraźne grupy. Nie? I te czarno-księżyce, oni czarno tam przyjeżdżali za tym Baalem, za tymi bożkami, tam dzieci spalali, nie? E, te ofiary. To zawsze, zawsze jest dwie takich grupy, nie? A to, to, nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie? żona powiedziałeś jest. Powiedziałeś o tym marowaniu, tym że jest to ten sam jakby trzon y, y, no. słowa, mówiłem to o a tutaj szukam co z tego aptekarza mielibyśmy jakby, do czego to oni jeszcze tam. No, bo to tego, oczywiście to jest, kojarzy się z aptekarstwem, tak. A maść się z aptekarstwem? Chodzicie, że aptekarz kojarzy Ci się z apteką dzisiaj i aptekarstwem, tak? Za to pytasz? Nie. Chodzi o to, że powiedziałeś, jak brzmiało po hebrajsku aptekarz. słowo aptekarz i powiedziałeś o tym drugim, gdzie mamy odniesienie do Mesjasza. I to, to, to już jakiś, coś tam fajnego mówi, jakiś przekaz tego płynie. Jaki przekaz płynie z tego dla nas, dlatego, znania tego słowa Raka. racha, czy jak Raka. rachach. Co, to. Rakach, to mamy z tego, że tak powiem, zaczerpnąć, czy ktoś, tylko powiedziałeś jako ciekawostkę. Nie, nie, no bo to nie tylko ciekawostka, powiedziałam, że no bo to cały odrębny inny temat, nie? Nie wiedziałem w to wchodzić. Tak, teraz, ale to, to jest to, co opowiadałem Ci, jak jechaliśmy w, w, w Storunie, nie, że uh -huh. to jest bardzo ciekawe, że. Ludzi, którzy praktyku, praktykujący te aptykarze mm -hmm. wtedy, te rakach, oni tworzyli te maści dla świątyni, dla tam, takich zwyczajów żydowskich, jakieś tam e, obchody. Nie? To przede wszystkim dla świątyni, dla namaszczania królów, nie? I oni zawsze używali maści i takie te pomazanie byli, nie? E, także to było związane. nie? Praktykuje, człowiek, który to praktykował, był aptykarzem, był żel no, żelazem takim, można powiedzieć. A to, co praktykowali, to jest namaszczenia, maści, maszapie, i tak dalej. Nie? To szło razem. Natomiast y, ludzi, którzy od tego odstępowali, jeśli tam za i tam jakieś dywinacje, czy tam wróżbiarstwo i tak dalej, to, to była zupełnie inna grupa. Inne słowa który, inne słowo, też, kaszaf i tam lait, lahat, nachasz, takie inne słowa. I oni w ogóle mają inne praktyki, i tam próbują inne rzeczy zrobić zupełnie. Nie? Tu powiedzieć, że aptekarze są w porządku. No już nie, to właśnie no, chodzi, no, że już nie. No, tak, to no, tak, no, tak, no, że teraz, teraz no, mówię, że to no, no, że to się pomieszało, że to się poruszało. Jak wejdziemy do apteki dzisiaj, to tam dżinastwo jest mniej. No nie będę mówił, o jakich Zdaje, procentach, zdaną. nie? To jest zdaną. <gry> <gry> Or, <gry> <gry> <gry> <gry> Wróćmy tutaj do naszego tak, tekstu tak. Co dalej? i zobaczmy, co Zachariasz tutaj w reakcji na to, co ogląda, <gry> jak on reaguje. Czyli widzi, jak ta brudna szata zostaje zdjęta z Jozłego i zostaje przyodziany w czystą szatę i wtedy Mówi piąty wiersz. I ja powiedziałem niech mu założą. Co tam macie? Zawój, za, mu na głowę czysty zawój. Czysty zawój. Albo turban na jego głowę, czyli mitrę właśnie. właśnie. I tam piękną nawet, tak? No tak. Ta Zobaczmy. Hmm, czysty, czysty, tak, to słowo znaczy czysty, czysty. Może być piękne. Czyli tutaj to piękne, to tak sobie tłumacz popłynął. Dosłownie tutaj to słowo oznacza czysty. I tutaj rzeczywiście zawój, turban to słowo czasami oznacza koronę, ale tutaj raczej w kontekście kapłana. Kapłani też mieli na głowie specjalny turban. Pamiętacie, co tam mieli na tym turbanie zawieszone? Kamienie. Nie? Kamienie mieli na piersiach. Czyli mieli białą, lnianą szatę. I tutaj był taki na pierśnik z tymi kamieniami, ale na głowie miał właśnie ten turban i tam miał coś, coś jeszcze na tym turbanie. nie pamiętam. No, no, no. Właśnie, taki złoty diadem, na którym było napisane, co? Święty dla Pana, święty dla ja poświęcony Jahwe. Poświęcony Panu, oddzielony. Tak, tak. Czyli tutaj, oczywiście tutaj mówi tylko o Turbanie, A. ale to jest arcykapłan. więc jakby tutaj mamy jakby wręcz ten nie mógł się doczekać, czy jakby Zachariasz chciał, żeby on miał wszystko, żeby już był miał wszystko, co potrzeba do, do sprawowania tej służby, tak? Widział, że jeszcze czegoś brakuje i faktycznie czytamy, że oni, znowu nie wiadomo kto, ci oni, ci oni e, założyli ten czysty zawój, zawód, turban na jego głowę i ubrali go w szaty. Tak? Czyli tutaj mamy to, to pełny ubiór kapłana do sprawowania jego służby. I zobaczcie dalej jeszcze, i anioł Pana stał. Tak? Anioł Pana stał. Tak, tutaj to wszystko dzieje się w, w obecności tego przedstawiciela Bożego, anioła Pańskiego, który cały czas towarzyszy temu wszystkiemu, co tutaj się dzieje. Cały czas jest tam obecny. Nigdzie nie odszedł, ale cały czas jest, i tutaj ta, to dodanie tego anioła jachta na końcu, no też sugeruje na jego znamienną tam obecność, tak? że to wszystko dzieje się za Bożym Przyzwoleniem, czy wręcz, no jakby tutaj Bóg jest, stoi za tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Nie wiem, czy to istotne, czy nie. Bo tutaj jest dodane słowo w tym UBG, że ten anioł Pana stał obok i teraz do tego nie ma słowa, to ktoś tak zinterpretował. Nie, tutaj tylko stał. Tak, tak. Ktoś zinterpretował, że stał przy tym. Nie, nie ma tam tego. Tam jest anioł chce stał. Tak. Ktoś dodał to słowo. Każdy obok, i ono jest napisane nie, y, jak nie tak wyrazistym tuszem obok? Tak? pochylonym drukiem i, i y, o, to, chodź, chodź, chodź. Y, mhm. pytanie czy, że stał obok tak jak ktoś tutaj zinterpretował mhm. y, miał właśnie być takim przekazem, że tam obok stał po prostu był tam mhm. czy a anioł pana stał, czyli miał pozycję stojącą, czyli. Posługującą, też to może oznaczać. Tak jak mm. widzimy to w początku, to, to właśnie to stanie ma charakter służby. W cały czas starym testowym. Kapłanie nie mogli nigdy siąść. Zobaczycie, wiecie, mm. czy w świątyni nie ma ławek, nie ma krzeseł. Jak oni tam wchodzą, to oni cały czas stoją przed Panem. Mm. Albo usługują. I to jest jakby to jest równoznaczne. Stać mm. przed Panem to usługiwać mm. przed Panem. I myślę, że to ma znaczenie tutaj, ten anioł stał, raczej sugeruje, że on był zaangażowany w to, że on też tutaj właśnie sprawował służbę, że on właśnie nie był bierny, tylko widzimy tutaj w różnych miejscach, on się odzywa, coś, coś działa i na końcu jeszcze podkreślone, że on stał. Oczywiście, nie można tutaj dogmatyzować. Bo to słowo stał może po prostu oznaczać stał. Nie, Więc potrafi... po prostu, Tak jak mówimy, no, nie możemy tutaj wczytać czegoś na siłę, ale możemy domyślać się czegoś, co jakby się wiąże ze całym obrazem. Tak? Więc tutaj to dodanie tego przez tłumaczy no, wynika ze specyfiki naszego języka, że u nas takie powiedzenie anioł stał jest takie jakieś czegoś brakuje tutaj nam się wydaje. Nie? Więc tłumacze sobie domyślają Stał obok, tak. stał przy tym, tak, stał Tak tam tak, tak. Tak. samostał, tak. ma przekaz wyraźny. Dlatego dzisiaj dobrze, że mamy takie tłumaczenia, które nam pokazują te dodane słowa i tak. widzimy, że ich nie ma i powinniśmy się zastanowić, czy zdanie ma sens bez tych słów. Jeśli ma, mhm. to nie potrzebujemy dodawać, naprawdę. Często te dodatki są mylące. Tłumacze czasami po prostu, tak jak tutaj widzieliśmy, mamy jedno słowo i powinno być dwa razy to samo słowo przetłumaczone, na przykład czysty, a nie ktoś wymyśla piękny, hmm. jakiś tam, wiecie, chcą być tłumacze tacy, no, lepsi niż oryginał. Hmm. I to często jest mylne. pomocne dla nas językowo, ale może być mylne. Hmm. Nie pokazuje nam, jakby nie oddaje nam czasami tych, hmm. tych, tych paraleli. Da. Bo tu jest istotne, brudny, czysty. To jest zderzenie. Jest, jest totalnie nieczysty i nagle staje się absolutnie czysty. I tu jest, o to chodzi, tu jest ten prze... Słowo piękny jest już mylące. Już. Oczywiście ono też, no jak piękny, to raczej czysty, nie? No, umazany wiadomo. Więc jakby to nie to, że, że to jest straszne źle, ale to już jest takie nad, nadinterpretacja. Już takie, wiecie, tłumacze czasami wykazują się niestety takimi... WBG jest odwrotnie, oni wzięli piękne dwa razy. No. A, tylko ja bym, że tak powiem, oddał sprawiedliwość y, tłumaczom w tym momencie, bo y, ten język hebrajski rządzi się swoimi prawami i tam słowo stał, ja teraz oczywiście wymyślę, tak? ale no. mówię o hipotetycznym czymś, no, nie które... Wiem, <słucham> yy, może yy, być jakby yy, być istotne w innych kwestiach, że jedno słowo w hebrajskim yy, niesie za sobą yy, jakieś znaczenie takie szersze i teraz gdybyśmy my, on przetłumaczył, tłumaczył, przetłumaczył tylko jednym słowem Weźmy ten nasz przykład, stał, to yy, pomyślimy, no on stał, czyli to ma znaczenie, że on stał, tak? A może właśnie chodziło tutaj, że stał obok. Tak? Ja nie mówię, że to, tu, to jest istotne, mówię tylko o, o tym, że tłumacz nie robi tego, yy, żeby zabłysnąć, czy żeby tam nas wprowadzić w błąd, tylko być może jest tak, że jego wiedza na temat tego, co autor może mieć na myśli, jakby pozwala sobie dodać to słowo. Tak, czasami tak bywa, rzeczywiście, ale niestety czasami bywa właśnie tak jak mówimy, że tłumacze po prostu arbitralnie dodają różne rzeczy, bo chcą, no, tak żeby dodaje. to lepiej brzmiało w tłumaczeniu. I czasami trafnie coś dodadzą, a czasami myląco coś dodadzą. I tego też musimy być świadomi. Nie możemy teraz, szczególnie jeśli otworzymy trzy tłumaczenia i tu widzimy stał obok, tu czytamy stał tam, a tam stał przy, to coś tak, jakby to słowo raczej tego nie oznacza. Coś tutaj albo, albo jest to wieloznaczne słowo, to jest jedna możliwość, albo po prostu coś zostało dodane. A jeśli widzimy w naszych tłumaczeniach, że jest to pochylonym drukiem, czyli tego nie ma w oryginale, no to już absolutnie jest to dodane. Bo jeżeli to jest słowo, odniesie kononorację, to nie, nie dają drukiem. Wtedy zostawiają to normalnie jako tekst, bo wtedy, wiadomo, jedno hebrajskie słowo może mieć trzy polskie słowa. A czasami tak bywa, że to słowo ma takie szerokie znaczenie. Wtedy jest ok, żeby dodawać te inne słowa, no bo one oddają wtedy cały sens tego słowa. Natomiast w wielu przypadkach, niestety, tłumacze robią jakby więcej niż powinni zrobić. Szczególnie jeśli zdanie ma sens, bo mówię, są sytuacje, że nie da się tego po polsku oddać, tak wiecie, tylko słowo, słowo po słowie, mm -hmm. bo wtedy to nie, nie złapniemy w ogóle o co chodzi. Więc wtedy jest ok, że jakieś tam słowo dodadzą nam, pomocne, wskazujące, ale też yy, czasami powinniśmy zajrzeć do kilku tłumaczeń, bo zobaczymy, że w różnych tłumaczeniach będą inne słowa. Na tej konferencji teraz jak byliśmy, już budował całe kazanie na słowie. Y, y, oczyścić. Tam było... Ale tego słowa w oryginale nie ma. Akurat nie w tym tłumaczeniu, w którym on się posługiwał, to słowo było. Ale tam nie było w ogóle tego słowa. Tam było inne słowo. Tam on użył... Nie, on użył słowo... On użył momencik. To było przyjemne, przyjemne. Przyjemne dla oczu. Tam chodziło o y, obrzydliwość przyjemną dla oczu ale tam nie ma w oryginale przyjemną do oczu. W oryginale jest obrzydliwość oczu. I może być obrzydliwość, którą stawiasz przed oczami, obrzydliwość, na którą patrzą oczy. A tłumacze w jednym z przekładów dodali obrzydliwość przyjemną oczom. I Waldemar, nie wiedząc o tym, zbudował całe kazanie na słowie przyjemne, że są obrzydliwości, które są nam przyjemne. To było jego całe kazanie. I kazanie było dobre, bo no jakby się mieści, wiecie, w innych miejscach no to nie to, że Waldemar zrobił jakiś wielki błąd, nie, ale gdyby widział, gdyby sprawdził w oryginale i zobaczył, no to by nie kładł takiego nacisku na to słowo przyjemne, bo jego po prostu tam nie ma, jest jego tłumaczenie. I to są dzisiaj, no, po to mamy tych, tych kilka przykładów, czy możemy sobie sięgnąć się spokojnie każdy do interminu i sprawdzić, jak to jest, tak? Jest taka strona, bardzo polecam, która się nazywa biblia, bibliaapologetyka.co i tam macie 30 polskich przekładów i też macie przekłady z, z oryginalnymi językami. Wszystko w jednym, można sobie porównać ze sobą przekłady. Naprawdę fajna strona. biblia.apologetyka.co Jarek Zabieło, taki brat z Gdyni zrobić tę stronę. Uważam, że super, tam można wyszukiwać we wszystkich tłumaczeniach naraz. Rewelacyjna strona do takiego porównywania tekstów. Wpisujecie w jakiś zakres wierszy, wyświetla Biblia wam te wiersze. Apoletyka. Biblia apologetyka.co. Pawle, powiedz mi jedną na moje pytanie. Jeśli pisze to, że stał, czy my musimy w jakiś sposób teraz szukać coś co już napisane jest? Nie, nie. Natomiast y, tutaj nie, znowu e, jakby pierwsza apologetyka. Apologetyka. Apolog Apolog Apolog Apolog Apolog Apolog Apolog Apolog tak, Jak wpiszesz Jarek Zabieło, Jarek Zabie Zabieło, Biblia, to znajdzie Ci. Myślę, że tutaj po prostu anioł stał, co sugeruje, że był obecny. I, I koniec. Stał, ale jakby w kontekście całego tego Fragmentu mm. może też to oznaczać, mówię, nie musi, tak, tak, tak. ale może to oznaczać, że ten anioł był aktywnie zaangażowany, posługiwał mm -hmm. że jakby to, co tutaj on opisuje nie było y, dziełem człowieka, o to chodzi, mm -hmm. że to nie Jezułek sam się oczyścił, nie to, że mm -hmm. y, on coś zrobił, tylko jakby jest podkreślone, że to Bóg zrobił, mm -hmm. że to jest okay. dzieło Boga, okay. co się tutaj mm -hmm. wydarzyło. Mm -hmm. I to myślę, tutaj jest istotne, że na początku widzimy tego anioła stojącego, i na końcu jeszcze raz jest to bóstwo tak, Więc, jakby tutaj ta jego obecność jest znacząca. Znacząca tak? właśnie. I dalej w szóstym wierszu czytamy, że ten anioł, co zrobił? Potem dał anioł pana Urysy. Szósty wiersz, co on zrobił? Obietnicę dał Jezuemu. Uroczystą obietnicę no więc zobaczcie jakie tutaj mamy tłumaczenia oświadczył, oświadczył złożył obietnicę, tak. zapewnił ja na przykład tutaj mam stanowczo zapewnił dał. a jak pism? potem dał, a Pana uroczystą jeżeli... więc tutaj mamy słowo które oznacza albo kogoś ostrzec mhm. albo dać komuś radę tak jest to znaczenie. Czyli mm -hmm. dawać radę, ostrzegając jednocześnie. No, Taki okay. jest sens tego słowa tutaj. Dobrze mówię? Ja. Że co no. to jest? Dawać komuś radę, napominać kogoś, jednocześnie jakby jest to związane z, z jakimś ostrzeżeniem. Też może Mhm. świadectwo. Mm -hmm. Zaświadczyć. Zaświadczyć. No. Okej. Okay. I, I jak dalej zobaczymy, co, co mu powiedział, no to Aha. widzimy, że tam jest ostrzeżenie. Tam widzimy, że tam jest wezwanie. Tam jest napomnienie, tak? Są dwa warunki. Hmm. Jeśli Dokładnie. Są dwa warunki hmm. i rezultat. Czyli hmm. jeśli spełnisz te warunki, hmm. to doświadczysz. to jest całe, całe, całe prawo, tak naprawdę. Na tym jest oparte. Widzimy, że Bóg działa z, z, z ludźmi mm -hmm. na zasadzie przymierza, w którym On jest inicjatorem tego przymierza. To On umożliwia w ogóle człowiekowi przymierze z sobą tak. i Bóg obwarowuje to przymierze warunkami. Mm -hmm oczekuje czegoś od człowieka. Amen. Chociaż Bóg jest, mówię, inicjatorem i On jest tym, który stoi za przymierzem i On robi wszystko, żeby przymierze mogło zaistnieć. Mm. Człowiek w żaden sposób nie ma możliwości zawrzeć przymierze z Bogiem, tak. gdyby Bóg nie zawarł mm. z człowiekiem. Tak? Więc to nie jest tak, że człowiek się dobija do Boga. Człowiek szuka i znajduje Boga i wyciąga do Boga rękę i mówi, bądźmy w przymierzu. Nie, nie, to Bóg się zniża do człowieka. Człowiek jest zgubiony. Człowiek jest, właśnie widzimy, w brudzie. Człowiek jest totalnie niezdolny do relacji z Bogiem. Więc Bóg robi pierwszy krok. Bóg wychodzi do człowieka. Bóg wyciąga do człowieka rękę i Bóg umożliwia człowiekowi społeczność, ale oczekuje czegoś od człowieka. Stawia najpierw człowiekowi najpierw jest to Tak, Najpierw mamy tą pierwszą, najpierw mamy pierwszą część. część najpierw oczyszczę. Dokładnie. Czyli... Umożliwia w ogóle człowiekowi wejść tak. do jego obecności, zbliżyć się do niego, ale to nie koniec. Jeszcze dodatkowo stawia człowiekowi warunki, tak? Tak, i wtedy pytanie, czy wybrałby Noa, czy Noah wybrał go, bo on zachował się tak, jak zachowywało się, czy. Wywróły do tego Noa, ogóle się tak, jak się. Przykład Noa, nie? No, to jest, a, jest właśnie jeden, tego, no, to to jest jest jeden z tych przypadków, w których czytamy, że Noa się wyróżniał spośród swojego pokolenia i że był sprawiedliwym człowiekiem w tym pokoleniu, a jednocześnie widzimy ewidentnie wybór Boga, łaskę Boga. Tak? To nie to, że Noa się zasłużył na ten ratunek, nie zasłużył, a jednocześnie czytamy o Jego sprawiedliwości, o wyróżnianiu się w tym pokoleniu. Więc jakby to są te, te dwie rzeczy zbieżne. Dlaczego, no Jakie to stanie mówisz, że Noa nie zasłużył sobie na, na łaskę? Bo żaden człowiek nie zasługuje nie na, na łaskę. łaskę. Nie możemy zasłużyć na łaskę. Okay, Łaska okay, jest okay, niezasłużoną okay, no przychylnością Boga. Okay, ale na no przykład, że... A mówisz łaskę, że został uratowany. Tak, tak, tak. To, to, to, to, to, to, to. Jakby w każdym aspekcie, gdziekolwiek mówimy o łasce, to mówimy o czymś, co się nie należy. Bo Paweł nawet wyjaśnia to, mówiąc, że jeżeli otrzymujemy coś od Boga w odpowiedzi na nasze starania, to już nie jest łaska, Paweł mówi, to już jest zapłata. Paweł to wyjaśnia oczywiście do Rzymiana, że to już nie jest łaska. Mm -hmm. Łaska w swej naturze jest daniem czegoś, na co nie zasługujemy. Danie nam więcej, <śmiech> niż moglibyśmy otrzymać. Więc to jakby jest w naturze łaski. Nie? Oczywiście czasami łaska jest związana z pewnymi elementami, takie na przykład wiary, Pokoro. czy pokory. Pokorny Bóg daje łaskę. Tak? Więc są pewne aspekty, żeby umożliwić człowiekowi przyjęcie łaski, Bóg czegoś wymaga od człowieka. Więc to też nie jest tak, że ona jest całkowicie, chociaż są przypadki, że jest całkowicie, zupełnie wręcz wbrew, jakby można powiedzieć. Mamy takie też przypadki. Ale są sytuacje, gdzie Bóg pokazuje nam, że ta łaska jest udzielana też w jakiś sposób warunkowy, w cudzysłowie, tak? Ale tu musimy być bardzo ostrożni, żeby nie, nie, nie, nie zrobić z niej czegoś, co się człowiekowi należy, bo tak nigdy nie jest. Ona zawsze przerasta, Tą ludzką niegodność okay. doświadczenia tej łaski. Więc tutaj no to jest w naturze łaski. Kto nawet pisze, że z łaski jesteście zbawieni, to nie z was. Z was i to jest dar Boże. To jest dar Boży i nie może służyć człowiek zasłużyć na to. Tak. Niczym. Jesteśmy jak to jest. To jest dla mnie, to jest coś, co. Więc tutaj wybiłamy. się musimy, tak właśnie patrzę, musimy się zatrzymać. Tylko przeczytajmy no, tutaj okay. te te wiersze jeszcze, żeby o nich pomyśleć i wrócimy do nich następnym razem. Jeśli będziesz chodził moimi drogami i jeśli będziesz przestrzegał moich ustaw, to właściwie jest jedno i to samo, na dwa sposoby powiedziane, co jest bardzo często w języku hebrajskim, hmm. wtedy też będziesz sądził mój dom i będziesz strzegł moich dziedzińców i pozwolę Ci chodzić wśród tych, którzy tu stoją. To jest o, ciekawe. Chale, Uj, bo cały czas duch. nie wiemy, kto tam jest. Na pewno aniołowie. Wiemy, że tam są jacyś inni, Uj, ale nie wiemy kto. Ale on mówi, będziesz chodził wśród tych, którzy tu stoją. To jest <śmiech> ciekawe. No i później jeszcze zachęcam Was do rozważenia tych dalszych rzeczy. A więc mamy tutaj Latoroś. Tutaj zachęcam Was poszukania trzy, Jeszcze są trzy inne miejsca, gdzie to słowo latorość występuje w Starym Testamencie. Przeczytajcie je i zobaczcie, jak ta latorość jest opisana. W każdym z nich jest inny, inna cecha latorości przedstawiona. Bardzo ciekawe, jaka. Zwróćcie na to uwagę. Spróbujcie odnaleźć te trzy inne miejsca i zobaczcie, jak latorość jest nazwana w tych trzech pozostałych miejscach i będziecie mieli pełny obraz Ewangelii i Pana Jezusa. Czy tylko? Cztery, są w sumie cztery. Z tym są cztery miejsca, gdzie to słowo latorość występuje. Ale jako, jest... jako czasownik występuje w wielu no. miejscach, ale jako rzeczownik występuje tylko w czterech miejscach. No tu występuje w tak? miejscach. To... Niestety, tak, jest mojego sługę latorości. Czyli tu jest sługa latorość. No to właśnie To no, to... Pokazuję o co chodzi tak, o, o to mi chodzi, no. w, w innych znajdziecie trz, trzy inne aspekty na to i zobaczcie ten kamień też jest ciekawy później co to za kamień z siedmioma oczami i hmm. pełen e, jakichś ry, rytów na nich czy wygrawerowanych rzeczy to też poszukajcie także jak Bóg to za tydzień dokończymy ten rozdział i zaczniemy pełne czwarty ale tutaj zachęcam do poszukania zastanowienia się nad tymi obrazami które kończą ten obraz i które myślę dopiero rzucają nam takie już wyraźniejsze światło na Pana Jezusa i to, że to wszystko jest zapowiedzią, wielką zapowiedzią naszego no. Pana. Przepraszam. Ja <śmiech> tylko powiedziałem tak, że jedynie tylko nie przez umysł możemy to zobaczyć, ale przez Ducha Świętego, bo my możemy robić wiele rzeczy, dodawać, oddawać, ale jeśli Duch Święty oświeci Amen. nasze serce, to powiemy tak, jak Duch Święty mówi. O to się modlimy cały czas, Amen. żeby to, tylko to nie było na poziomie tylko umysłu, Amen. Amen. żeby tutaj Amen. Duch Święty nas tak oświęcał serce. i się jeszcze. Zachęcam, bracie. Ja chciałbym podziękować Ci pani, że tym wszystkim pragniemy, tak aby Duch Święty nas przekonywał o mm. mądrości tym wszystkim, aby nie nasze umysły Pani to jakoś stworzyła, ale Ty, Panie. Mm. Ja dziękuję Ci Panie, że jesteś Bogiem, Panie, prawdziwym, jedynym, który możemy nad Tobie polegać, Panie. Mm. Ty dałeś Ducha Świętego dla każdego, który pragnie i wierzy, Panie. Ja wierzę, Panie, że w tym wszystkim jest Twoja miłość, Twoje przebaczenie, Twoja mądrość, Panie. Mm. Proszę Cię, Panie, aby mój umysł był podany Tobie, Panie. Podaję moje życie Tobie, Panie, abyś mm. kierował tym wszystkim, Panie, Byś mnie prowadził, Panie. Bo przez Ducha Świętego Ty, Panie, poświecasz nasze serca, Panie. Dajesz zrozumienie, pokazujesz, Jesteś mądrością. Jesteś łaskawy, Panie. Tylko Duch Święty może przekonać nas o tym wszystkim, mm. Panie. Daj nam to wszystko, Panie. błogosławie, Panie, w tej Kościół, Panie. Wylej swoje dary Ducha mm. Świętego, Panie, w tym kościu, Na tych, którzy pragną, Panie. Mm. Tak potrzebujemy Ciebie, Panie, w każdej dziedzinie naszego życia, Panie. Mm. Nie wiem, bez Ciebie jesteśmy, Panie, martwi. Bez Ducha Świętego my jesteśmy martwi, Panie, dlatego Ty powiedziałaś, Panie, że wylejesz Pana koście, Panie, wylej Pana, byśmy chodzili w Duchu Świętym, Panie, byśmy wszystko robili tylko w duchowych, Panie, takich Twoich objawieniach, Panie. Tak proszę Cię, Panie, też o, o tych, Panie, którzy są w więzieniach, Panie, o tych, którzy są w szpitalach, Panie. Proszę Cię, Panie, abyś Ty wysłał, Panie, ludzi, którzy mają serce otwarte, aby głosili Słowo Boże, Panie. Daj nam, Panie, takie pragnienia, Panie, abyśmy głosili Słowo Boże, abyśmy ratowali tych ludzi, bo przez imię Jezusa Chrystusa mogą być spawieni, Panie. Tak uży nas, Panie, dla Twojej chwały, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie, ja też chcę Ci podziękować za to wielkie zbawienie, za przebaczenie naszych grzechów, oczyszczenie nas z naszej nieprawości, umożliwienie nam przystępu do Ciebie, do miejsca najświętszego w Chrystusie, do Twojego tronu łaski. Panie, dzięki Ci za ten wolny przystęp i modlę siebie to nasza coraz większa świadomość tej wielkiej ofiary, jaką złożyłeś na krzyżu Golgoty, twojej, miłość, twojej miłości do nas, Twojej gotowości uniżenia się do miejsca, w którym grzech tego świata został na Ciebie złożony. Panie, daj, żeby ta świadomość obrzydliwości grzechu, ta świadomość zła, jakim jest grzech budziła w naszych sercach od razu nienawiść do, do zła do grzechu, do nieprawości a jednocześnie umiłowanie sprawiedliwości umiłowanie tego, co czyste tego, co prawe daj, bo, abyśmy wzrastali w tym podobieństwie do Ciebie prosimy daj nam radować się i weselić tym wielkim zbawieniem, tym Twoim dziełem oczyszczenia i usprawiedliwienia nas. I służyć Tobie, Panie, w tej nowości, jaką nam dałeś, w tych czystych szatach, które nas przeodziałeś. Daj, żebyśmy wszyscy byli gorliwymi kapłanami, służącymi Tobie i świadczącymi o Tobie w tym świecie. Amen. Amen.